Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 29. Część 3. Rozdział 4. Więzienie murowane stoi za miastem przy wjeździe ze smoleńskiej drogi. Dali mi osobny numer i pozwolili chodzić po podwórzu. Na samym wstępie uderzyli mnie aresztanci idący ze strażą po wodę do rzeki. Skuci do siebie łańcuchem przyczepionym do dwóch kłód umieszczonych na szyi obu aresztantów. Inni rozmaitego pochodzenia i stanu chodzili po dziedzińcu. Między nimi był i Niemiec, aresztowany za Włóczęgę, którego trudno było posądzić o niemieckie pochodzenie. Tak wybornie przyswoił sobie mowę, obyczaj, a może i ducha moskiewskiego. W podróżach moich z obserwacji wielu charakterów, jak i z zastanowienia się nad historią Moskwy i prowincji dzisiaj ją składających, zauważyłem, że Niemcy bardzo prędko aklimatyzują się w Moskwie. Kurlandia i inne prowincje nad Morzem Bałtyckim, gdzie żywioł niemiecki jest przeważający, nie noszą w sobie szlachetnego ducha, który by dążył do odłączenia się od obcego państwa. Na Niemca zawojowanego najlepszą bronią do utrzymania go w spokoju i zależności jest dobry byt. Rząd obcy, który stara się o utrzymanie i wzrost ich majątków i zamożności, który stara się utrzymać ich przemysł, handel i w ogóle zabezpiecza im, jak powiedzieliśmy, dobry byt, z Niemców robi sobie najwierniejszych poddanych, nigdy nie buntujących się, nie marzących o niepodległości, o narodowości. Chętnie oni zgodzą się na obcy obyczaj. Nie razi ich obca mowa i wiara szerząca się w ich ziemi. Nie razi ich obca zależność. Wszystko to u tych ideologów jest mrzonką i rzeczą niewartą pójść w porównanie z dobrym bytem. Prowincje niemieckie nadbałtyckie dostarczają Moskwie znakomity kontygens urzędników i zdolnych generałów. Przeszłość nie pobudza ich do niepodległości. Klęski i ucisk srogi, który dawniej zniechęcił ich do Moskwy, znikły. Zabezpieczenie dobrego bytu pogodziły ich z obcą władzą. O tym, cośmy tu powiedzieli o Niemcach w Moskwie, przekonywają nas dostatecznie fakta historyczne. Weźmy chociażby historię Dorpatu. Roku 1559 Iwan Groźny na biskupa Dorpackiego za to, że mu haraczu nie płacił wysyła wojska pod dowództwem Piotra Szujskiego, który po sześciotygodniowym oblężeniu zdobył Dorpat i niepodległe biskupstwo przyłączył do Moskwy. Srogi ucisk zniszczył szczęście mieszkańców. Handel zupełnie upadł, a za proste podejrzenie o zdradę Iwan wniósł między nich miecz kata. Krew polała się spod toporów, westchnienia spod szubienic wstrząsały powietrzem, gromadami wyganiano mieszkańców do Moskwy. Szczęściem dla Niemców, że wkrótce Polacy oswobodzili ich ze srogiego jarzma, i 1581 zwycięski Stefan Batory przyłączył Dorpat do Polski, a zamiast ucisku i niewoli dał im swobodę i wolność. We wojnach Szwecji z Polską Dorpat był wydzierany wzajemnie przez obie strony. 1600 zdobyli go Szwedzi, 1613 odebrali Polacy. 1625 zdobył go Gustaw Adolf, a 1661 car Aleksy, lecz go odstąpił Szwecji, aż 1704 generał Piotra Wielkiego Szeremetiew zdobył Dorpat i odtąd stanowczo został przy Moskwie, a ucisk niewola znowu gnębiły Niemców. Przy bierności zupełnej z ich strony Roku 1708 był w Dorpacie komendantem Naryszkin Przed Piotrem Wielkim obwinił on mieszkańców o zdradę Denuncjacja jego choć tylko opartą była na podejrzeniu Wywołała jednak prześladowanie przypominające czasy groźnego Mnóstwo Niemców było śmiercią ukaranych Resztę zaś wygnano do Moskwy. Wyganianie całych gromad i mas narodu jest w zwyczaju w Moskwie. Tenże sam Piotr Wielki roku 1701, niszcząc okolice szwedzkie nad Embachem i Newą, znaczną liczbę mieszkańców wypędził do Syberii, a raskolników, którzy się tam ukrywali, Zupełnie wybić i wyniszczyć kazał. Podobnie Potemkin postąpił z Tatarami w Krymie. I w nowszych czasach całe powiaty polskie, małoruskie nieraz wędrowały w kraj wygnania, jak niegdyś Żydzi do Babilonu. W Dorpacie z dawnych mieszkańców nikt nie został, a moskiewski garnizon zajął miejsce niemieckiej ludności. Przytoczyliśmy tylko historię jednego miasta niemieckiego w Moskwie, pominąwszy historie innych miast i prowincji niemieckich jako niewchodzące do naszego przedmiotu. Te fakta zaś dlatego tylko przytoczyliśmy, że one nas przekonywają, iż Niemcy w ucisku obcym zdobywają się tylko... Na nieukontentowanie, a w dobrym bycie na wierność każdemu najazdowi W prowincjach niemieckich pamięć wolnych rządów Polski nie wzbudza sympatii ku Polsce Pamięć ojcowskich rządów Szwecji nie ożywiła się chęcią pomocy dla Szwecji w wojnach jej z Moskwą, Pamięć zaś swoich narodowych rządów nie odzywa się dążeniem do niepodległości Ucisk Moskwy przestraszył, zatrwożył Niemców nadbałtyckich, a późniejszy dobry byt pogodził ich stanowczo, złączył z tym państwem. Kurlandczyk lub liflandczyk w służbie moskiewskiej bardzo prędko przejmuje się moskiewskim duchem, tak, że trudno w nim spostrzec śladów jego narodowości. Niemcy z Wirtemberga, Austrii Prus, Hesji i innych państw Niemiec szukają w służbie moskiewskiej kariery i zasługują się najwyższych dostojeństw. Zwycięzcy generałowie i najlepsi dyplomaci moskiewscy są niemieckiego pochodzenia, jak i sam ród carów dzisiaj panujących. Przejrzyjmy nazwy bohaterów i zasłużonych ludzi w Moskwie. Czytajmy te nazwiska. Minch. Feldmarszałek Anny, Fersen, Ostermann, Biron, Bistrom, Buxhofden, Igelström, Benixen i Pachlen, którzy należeli do spisku na życie Pawła. Wittgenstein i Barclay de Toll, bohaterowie 1812 roku. Bellinghausen, admirał, generał Benkendorf. Feldmarszałek Dybicz, Schlonsat, generałowie Rüdiger, Liders, Grabbe, Osten, Zaken, Berg, Rosen, Dotleben, Adlerberg, Kleinmichel, Krusenstern, Korf, Nesselroth, Kanclerz i mnóstwo innych którzy nam na pamięć teraz nie przychodzą, są z małym wyjątkiem pochodzących z innych ziem Niemcami. A szukajmy w nich śladów ducha niemieckiego? Cóż nam wskaże, że w ludziach tych płynęła krew Germanii? W nich, którzy najwięcej przyczynili się do wzrostu potęgi Moskwy? Niemiec, który... Przybywa z Prus lub z Wirtembergu, nie nauczy się nigdy mówić dobrze po moskiewsku, ale ducha moskiewskiego prędko bardzo przyjmie. Jako oficer będzie on tak zawzięcie bił rózgami i tak często policzkował, wyzywał i okradał żołnierzy, jak i Moskal, jako urzędnik. Jest on pysznym, płaszczącym się, chytrym, chciwym we wszystkich postępkach, radach, w duchu rozmów, dowcipach, nawet tem tylko odróżnia się od Moskala, że bardziej jest moskiewskim niż sam Moskal i więcej grubym, barbarzyńskim tyranem o tych, co się rodzili na brzegach Wołgi lub Oki. Oto przykład. Książę Wrede. Obywatel wołokałmskiego powiatu, Niemiec i niemoskiewski poddany, systematycznie chłostał chłopów swoich moskiewskich w niedzielę. Innych kazał chłostać pięć tygodni z rzędu, zaczynając od dziesięciu i co tydzień dodając takąż liczbę rózg. Za mało znaczne przewinienia kazał dawać o dwudziestu pięciu do dwustu rózg. Kobiety nie były uwolnione od chłosty. Dlatego zaś kazał karać w niedzielę i święta, żeby w dni powszednie ludzi od robót nie odrywać. Zimą, w czasie ogromnych mrozów, na dworze zupełnie gołych przy sobie bić kazał, lecz że krew poddanych zamarzała na rózgach, więc później plac egzekucji przeniósł do kantoru. Dla przekonania się, czy chłopi pod nie pomarli, kijem otwierał im usta i wlewał im w gardła zimną wodę. Rózgi także w oryginalny sposób do bicia przygotowywał. Świeże łozy jakiś czas utrzymywał w soli, a potem dla nadania im większej giętkości i mocy kładł je w gorące ciasto. Wielu umierało pod rózgami. Marszałek powiatu Szipow oskarżył Niemca o tyrannię i wytoczył mu proces o nieprawne posiadanie majątku. Lecz rząd wyższy, protegujący Niemców, uwolnił Fredego od wszelkiej odpowiedzialności. Większy zapas umysłowy w głowie Niemca, większa znajomość ludzi i środków i bystrość myśli wybornie się łączy z niewolniczą i zaborczą treścią moskwicyzmu. Takie prędkie zaaklimatyzowanie się, ochota do służby moskiewskiej, tak prędkie upodobnienie się z Moskalami, Niemców będących w Moskwie, nie jest tylko sympatią datującą się od pewnego faktu, ale jest sympatią ducha, opartą na podobieństwie moralnym obu narodów, które to podobieństwo z czasem zwiększać się musi. Nie zadziwiły mnie więc maniery i dowcipy moskiewskie Niemca w Dorochoburzu, bo pokrewieństwo dusz, tak wyraźnie bijące między obu narodami, bo zdatność Niemców do niewoli Dobrze mi była znaną. Prócz Niemca w więzieniu do Rochobuskim były jeszcze dwie inne, również odznaczające się figury. Ludzie, o których mówię, młodzi jeszcze osadzeni, tu zostali za złodziejstwo czy też oszustwo. Obydwaj jako dworianie, szlachta, używają w więzieniu następnych przywilei. Pobierają dziennie z Trawnego jeden złoty polski, gdy ludzie z gminu pobierają tylko siedem groszy. Mają osobną izbę, gdzie ich nie rewidują, gdzie mogą palić fajki, trzymać samowar, co wszystko ludziom z gminu jest zabronione. W młodych tych dworianach występek, jaki popełnili nie poruszył ich sumienia i zdają się wstydzić raczej niezręczności swojej niżeli złego, które popełnili. W Moskwie, gdzie niewiele jeszcze cnót chrześcijańskich weszło w życie, pojęcie występku jest bardzo luźne. Podstęp, sprytność, zręczność w złem do wysokiego stopnia doskonałości – są posunięte, a pozorem prawa najpoważniejsze osoby administracyjnej i wojskowej hierarchii ukrywają swoje bezprawia. Są jednak podróżni, którzy nie zbadawszy charakteru moskiewskiego widzą w nim wiele prawości, a zdatność do podstępu, oszustwa, przebiegłość i sprytność w złem biorą za mądrość ale nie tylko w Moskwie podziwiają i nazywają przebiegłych i złych ludzi mądrymi. Bo i w cywilizowanym świecie podziwiają zręcznych oszustów, a gazety opisują ich czyny, spodziewając się, że opisy te dobrze będą przyjęte przez publiczność. Lecz na Zachodzie ciekawie tylko czytają o oszustach, a z towarzystwa swego Otrącają ich. W Moskwie zaś człowiek, splamiony występkiem, wszędzie jest przyjęty. Nieraz w towarzystwie ludzi uważanych za poczciwych można usłyszeć urzędnika rozprawiającego z chlubą o zręcznie dokonanych oszustwach i oczekującego poklasku. Nieraz można usłyszeć oficera szczycącego się z hitrosti. To jest oszustw dowcipnych i przechwalającego się ze zręczności, jaką okazał, wywijając się z niecnego położenia. To nazywają mądrością. Mądrość tych ludzi jakże podobną jest do mądrości ludzi upadającego Rzymu, którzy za szczyt i zasadę mądrości uważali dogadzanie sobie. W istocie rzadki jest w Moskwie urzędnik i oficer, któryby nad zaspokojenie popędów swoich lub strachu uznawał w swoim postępowaniu wznioślejszą zasadę. Obowiązek wypełniają albo z obawy, albo dlatego, że im zabezpiecza wesołe życie świata. Dlatego też w tym ogromnym państwie nie widzimy moralnego zdrowia. Rozkosz to szczęście, być szczęśliwym jest być mądrym. Mała to rzecz, jakiekolwiek środki, byleby dosięgnąć rozkosznego szczęścia. Zasada ta przebija się w Moskwie powszechnie, a jest to zasada epikurejska. Rozwinęła się ona w niewolniczym Rzymie. W Moskwie zaś, chociaż jej nie wyrozumowali, nie przedstawili w formie nauki, Znajdujemy ją rzeczywiście w życiu. Cywilizacja europejska zaszczepiła w Moskwie zasady wywrotne, jej szumowiny zostały tu wzięte za czysty płyn cywilizacji. Podobny fenomen widzieliśmy z cywilizacją grecką w Imperium Rzymskim. I Moskwa, jak Rzym, będzie się przez wieki rozkładać tą cywilizacją i niewolą. Dla niepoprawnego radia. .pl czytała Katarzyna.